Minęła 18:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdena. Dziś Wielka Sobota to dla chrześcijan czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Tradycyjnie tego dnia święci się pokarm, a wieczorem rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej. Maksymalne ceny paliw nie będą się zmieniać przez cały okres świąteczny. Ta najbliższa aktualizacja jest we wtorek. A policja przypomina o zabezpieczeniu mieszkań przed wyjazdem na święta. Zamknijmy wszystkie okna, drzwi, okna również dachowe. Dziś Wielka Sobota to dla chrześcijan czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. Po zachodzie słońca rozpoczyna się liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do Niedzieli Zmartwychwstania, mówi ksiądz Paweł Żukowski z parafii katedralnej w stoku. Po dramacie Wielkiego Piątku przechodzimy na czas ciszy, w którym Jezus Chrystus przebywa w grobie, w otchłani i wszystko się zaczyna tak naprawdę wieczorem, bo wieczorem mamy Wigilię Paschalną, czyli Matkę wszystkich Wigilii, tak można Powiedzieć. Podczas tej Wigilii Paschalnej rozpoczyna się już okres Wielkiej Nocy, kiedy to słyszymy po raz pierwszy radosne Alleluja. Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę święci się też pokarmy na Wielkanocny Stół. Tradycja ta jest rozpowszechniona także na Litwie. Pokarmy święcą zarówno mieszkający na Wileńszczyźnie Polacy, jak też Litwini. Moje święconka, jajki obowiązkowo, wędlinki, jakoś mięsko, chlebek, sólka. U mnie tradycyjnie, chlebek z mięska. Muszę zobaczyć, co babcia położyła. No więc e, jajka, chleb i sól, ale to u nas jest dosyć skromnie zawsze w kwestii święconki, żeby jakoś nie śpieszyć z przygotowaniem dań specjalnie poświęcenie. Litwa jest krajem katolickim, dlatego Wielkanoc mieszka mieszkańcy rozpoczynają od porannej mszy rezurekcyjnej, później spotykają się przy wspólnym stole. Donald Trump zaostrza retoryka wobec Iranu. W najnowszym wpisie w mediach społecznościowych przypomniał, że wcześniej dał Teheranowi 10 dni na zawarcie porozumienia lub otwarcie cieśniny Ormus. Teraz, jak napisał, do upływu ultimatum zostało 48 godzin. Amerykański prezydent ostrzegł, że jeśli Iran nie spełni żądań, rozpęta się piekło. To kolejna zapowiedź możliwej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Od dziś do wtorku maksymalne ceny paliw nie będą się zmieniać. Za liter 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 21 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 87 groszy. Kierowcy wjeżdżający do Polski z Niemiec chętnie tankują swoje auta na stacjach przy autostradach. Różnice w cenie paliwa między Polską a Niemcami przekraczają niekiedy 2 zł na litrze. 2,35 eurocentów. 50 ponad centów różnicy na litrze. To jest 2 zł. Jak robi się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 Rząd może zająć się tym tematem po Wielkanocy. To są aktualności: jedynki.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 Mundurowie apelują również, by nie publikować zdjęć czy informacji z naszego wyjazdu w mediach społecznościowych. To może ułatwić zadanie potencjalnemu włamywaczowi. A podczas przygotowywania dań na wielkanocny stół pamiętajmy o zachowaniu podstawowych zasad higieny, apeluje główny inspektorat sanitarny. To pomoże nam uniknąć zatrucia pokarmowego, mówi rzecznik GIS-u Marek Waszczewski. Zawsze przed przystąpieniem do gotowania, do przygotowania posiłków umyjmy ręce. Poza tym pamiętajmy o tym, żeby używać odrębnych desek do mięsa surowego i do innych produktów. Pamiętajmy też o tym, żeby produkty przechowywać w lodówce w odpowiedniej temperaturze. Istotne jest również to, jak układamy produkty w lodówce. Najlepiej oddzielać produkty surowe od tych już przygotowanych.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 Tomasz Kowalczyk, czas na sport. Asek Resowia pokonała na wyjeździe AZS Olsztyn 3 do 0, zaliczając drugie zwycięstwo w serii ćwierćfinałowej i awansowała do półfinału plus Ligi Siatkarzy. W pierwszym starciu rzeszowianie u siebie także zwyciężyli 3 0. Przyjmujący Resowi Artur Szalpuk wymienia kluczowe elementy decydujące o sukcesie. Myślę, że graliśmy dobrze na zagrywce i, i dzięki temu dobrze graliśmy też na bloku. Nie zawsze robiliśmy to na wyjazdach, a myślę, że w całym tej serii to ustawi ten playoff. Nie mamy czasu na regenerację, ale tak już gramy gdzieś od miesiąca i, i dajemy radę. Czasami ktoś cierpi bardziej, czasami ktoś mniej, ale jesteśmy w miarę, w miarę zdrowi i gotowi na kolejne wyzwania. Trener AZS Olsztyn Daniel Pliński nie krył smutku po odpadnięciu z walki o medale. Dzisiaj Resowie absolutnie przyjechała nabuzowana, nabita. Dużo takiej pewności siebie po drugiej stronie siatki. Moim zdaniem nam troszkę tej pewności siebie dzisiaj zabrakło. Dużo też piłek w tym dwóch meczu. Jak ktoś prześledzi, kiedy ustawiliśmy dobrze blok, piłka wracała na drugą stronę w tych bardzo dużo takich piłek, Rysowia podbiła i dzięki temu się napędzała i robiła z tego punkt. Ja dzisiaj na pewno jestem smutny, rozgoryczony, bo marzyliśmy o tym, żeby awansować do pierwszej czwórki. Resowia w półfinale zagra z lepszym pary Zaksa-Kędzierzyn-Koźle-Aluron-Zawiercie, -Alur w której Kędzierzynianie prowadzą 1-0. Dziś jeszcze dwa spotkania. Od 17.30 Jastrzębski-Węgiel gra z projektem Warszawa. Pierwszego seta wygrał, no ale w rywalizacji play-off przegrywa 0-1. O 20.00 rozpocznie się z kolei mecz z Chatów z Bogdanką Luk Lublin. Goście prowadzą w serii 1-0. Siatkarki Budowlanych Łódź pokonały u siebie Unii Opole 3-0 w pierwszym meczu półfinału Tauron Ligi i objęły prowadzenie 1-0 w rywalizacji do dwóch zwycięstw. Drugie spotkanie w najbliższą środę w Opolu. W piłkarskiej ekstraklasie dziś też sporo się dzieje. W Wielką Sobotę cztery mecze 27. kolejki ekstraklasy. GKS Katowice wygrał z Wisłą Płocki 1-0. Bramkę w trzeciej minucie doliczonego czasu gry zdobył Lukas Clemens. Raków Częstochowa zremisował z Widzewem Łódź 1 -0. Jeden. Goście trafili w czwartej doliczonej minucie po kapitalnej bombie Frana Alvareza, ale trzy minuty później wyrównał Stratos z Farnas. Górnik podejmuje z kolei Krakowie i prowadzi 1-0 po trafieniu Dimiego. Jest 35 minuta spotkania. O 20:30 hitowo zapowiadający się mecz trzeciej w tabeli Jagiellonii Białystok z liderem Lechem Poznań. A w Bundeslidze w rozgrywkach niemieckiej Ekstraklasy świetny powrót Bayernu Monachium w 28. kolejce przegrywał z Freiburgiem 0-2, ale od 80. minuty zaczął strzelanie i wygrał 3-2. Nie ma szczęścia w ostatnim czasie Kamil Grabara, którego Wolfsburg przegrał dzisiaj z Leverkusen 3-6. Pogoda.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 W prawie całym kraju powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. 74% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Od 18 do 21 warto ograniczyć zużycie prądu, sieć może być przeciążona. W całej północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed przymrozkami, na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim także alerty przed silnym wiatrem, a na południu w powiecie tatrzańskim należy uważać na rostopy.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 -promocja. 11 minut po godzinie 18.00 tu program pierwszy Polskiego Radia na Pograniczach. Mariana Kryli, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w audycji tradycje wielkanocne z Ukrainy, Litwy i Łotwy. Odwiedzimy grekokatolików w Warszawie, którzy po raz pierwszy w tym roku obchodzą Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego. Poznamy też tradycje wielkanocne wśród polskiej społeczności na Litwie, a także jak obchodzą Wielkanoc i witają wiosnę na Łotwie. Wielkanoc na Ukrainie, ale też i w innych krajach to czas też na śpiewanie pieśni wiosennych nazywanych vesniankami albo gailkami. I rozpoczynamy od takiej, dagadany. Szowirno. Polskie radio, jedynka. W tym roku ukraiński kościół grecko-katolicki w Polsce przeszedł w całości na kalendarz gregoriański, a to znaczy, że Wielkanoc wierni tego kościoła w Polsce obchodzą też jutro. Przy najstarszej i największej parafii grecko-katolickiej, przy klasztorze Ojców Bazylianów na ulicy Miodowej, od kilku lat, w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Odbywają się charytatywne wielkanocne jarmarki z tradycyjnymi wypiekami i pisankami. Jak Wielkanoc obchodzą Grekokatolicy w Polsce i co znaczy zmiana kalendarza? Nasze wolontariusze przy naszej cerpie ukraińskiej pomagają w sprzedaży naszych po polsku babek wielkanocnych, tylko że to jest taka nasza paska wypieczona w tradycyjnych recepturach, to znaczy taka, którą pieczemy zawsze na Ukrainie, które piekują jeszcze nasze babcie, prababcie, udekorowane pięknie, na słodko, z rodzynkami, również parę dni wcześniej odbywały się malowanie pisanek, też tradycyjnym sposobem, czyli pisaczkami woskiem i farbowany w różne kolory, które znajdą się w naszych koszyczkach świątecznych. Jest nas tu sporo od rozpoczęcia wojny, dość duża gdy nasza parafia zrobiła się, więc cieszymy się, że wszyscy chętnie przychodzą, odwiedzają naszą cerkiew, że jest to miejsce, gdzie jak wstąpisz nogą, to czujesz się jakby byłeś w domu. I pani też, swoje tradycje z domu też tutaj przywozi, widzę wzruszenie w oczach. Co pani wzięła z tego rodzinnego domu, Domu, a co też tutaj zaczerpnęła właśnie w tej wspólnocie może, albo może jakieś tradycje polskie się pojawiły. To znaczy, ja pewnie przyswoiłam tutaj jakieś takie tradycje, bo mój, chyba mój koszyk nie jest taki duży, jakby w domu. Bo w domu mamy, mieliśmy tak olbrzymi koszyk, do którego wkładało się bardzo dużo wszystkiego. Tutaj troszeczkę zmieniłam te, te wielkości, i to pewnie właśnie pochodzi z tego, że te paski wkładamy mniejsze waski, mniej w domu było tego tak bardziej na bogato. Z racji pewnie tego, że zaglądamy na koszyki obywateli polskich, które mają ich bardzo malutkie, no to my mamy troszeczkę większe, ale może już nie tak duże jak w domu. Ja jeszcze przeniosłam to z domu i tutaj też to robię, że piekę twarok z jajkami, z rodzynkami, taki jakby w takiej foremce upieczony. Bo w poście też nie jemy twarogu, nie jemy jajek, nie jemy twarogu, no to ten twarok też się znajduje w tym koszyczku. Takiej upieczonej na słodko, też z rodzynkami. Jakoś tam udekorowany. Oczywiście maselko jest, ale maselko chyba tutaj też zawsze mają. W większości naszych parafii taka była wola wiernych. Ojciec Piotr Kuszka, proboszcz parafii pod wyzwaniem zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Warszawie, ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego w Polsce. To wyszło od dołu, bo były robione takie badania, sondaże. Co to znaczy? To znaczy, że świętujemy wszystkie święta według kalendarza gregoriańskiego. Natomiast w parafiach takich jak Warszawska jest to problem, którego chyba biskupi nie wzięli pod uwagę na początku, że parafia warszawska ma bardzo mały odsetek wiernych miejscowych. Przeważająca część wiernych to są wierni z Ukrainy, migranci, bądź ostatnio już ci powojeni migranci, uchodźcy. Bardzo mocno emocjonalnie związani z Ukrainą, ze swoimi rodzinami, które zostały tam. I od razu w tym roku, już od kilku tygodni, to mamy dziesiątki telefonów, jeżeli nie setki, bo to do wielu z naszych ojców dzwonią. Czy będziemy świętować dwunastego, bo to ta różnica jednego tygodnia. Czy będziemy święcić koszyki, pokarmy i to się zrobił problem i my tych ludzi rozumiemy, próbujemy jakoś wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom i teraz no, obchodzimy w całości święto tak jak obchodzimy a 12 będzie dodatkowa liturgia paschalna, ona nie wchodzi w kolizję z, z tymi liturgiami, które są zwykle w każdą niedzielę bo będzie o północy. O północy odprawimy liturgię paschalną razem z ucznią, z liturgią, z poświęceniem pokarmów. Zobaczymy jak to będzie, ale pewnie będzie ludzi dużo. Generalnie uczucia są zmieszane dlatego, że będziemy pierwszy raz świętować odrębnie od Ukrainy i trudno jakoś to pogodzić w jednym czasie, aczkolwiek no. Będziemy stosować się do tego, jak nasza cerkiew tutaj w Warszawie będzie świętować i obchodzić te święta i, i będziemy cieszyć się tylko, że w tym roku chyba dwa razy. Co robicie w te poszczególne dni, w Wielkim Tygodniu, Wielki Czwartek, Piątek, Sobotę? To znaczy, przede wszystkim to jest czas spędzony z rodziną, no, ze względu na to, że część rodziny jest tutaj, część jest w Ukrainie. To są takie bliższe kontakty pewnie przez aplikacje, które nam pozwalają zadzwonić, zobaczyć na wideo. Z domu pokazują jak nie wiem rozkwita sad, e, zielenieje trawa oraz jak kot e, wylinguje się na słoneczku. My z swojej strony pokazujemy jak tutaj staramy się trwać w tych tradycjach. Również przez robienia, nie wiem, kraszonok, pieczenia paschy i tak dalej, i tak dalej. Ja no, z jednej strony jestem wierzący, z drugiej strony jestem badaczką, czyli ja rozumiem tą zmianę kalendarza może z dwóch stron. No jestem z Kijowa, z Ukrainy, teraz jestem w Warszawie zawodowo jako badaczka, jako antropolożka. Bardzo mi przykro, że nie obchodzę święta w domu. I też w starym stylu, powiedzmy, w juliańskim kalendarzu. W domu zawsze to z mamą, jakoś to tak rodzinnie. A tutaj czuję się bardziej badaczką niż, niż po prostu zwykłą kobietą, wiem, człowiekiem, który obchodzi święto Paschy. W po ukraińsku. To jest bardzo ważne święto, bo to jest związane z moją babcią świętej pamięci, mamą mojej mamy. Ona zawsze obchodziła te święto, wypiekała Paschy. I no to, to było ważne pod tym względem, że powiązana z nią i z jej religijnością i z jej wielkim sercem. I teraz ja próbuję to przedłużyć, Ja też wypiekam paski, czasem nie mam czasu, więc kupuję, jak dzisiaj przy cerkwi, ale po prostu... To dla mnie święto więcej, może nawet rodzinne, niż religijne, już pod tym względem. Dlatego, kiedy jestem gdzieś za granicą, jak teraz w Warszawie, to patrzę na to pod względem badawczym, bo badam wspólnoty gresko-katolickie bardziej, ale wciąż potrzebuję paski, wciąż potrzebuję pisanki, kraszanki i te rzeczy jako część rytuału, bo rytuał jest ważny dla mnie. Czego pani życzę sobie i wszystkim ludziom tutaj z Ukrainy, którzy przybyli wszystkim Polakom? No z Ukrainy to życzę przede wszystkim pokoju spokojnych świąt, bo radosnych to, to ciężko powiedzieć w dniu dzisiejszym, ale spokojnych tak. Życzę, żeby każdy przy tym stole był w domu, swoim rodzinom, hmm. żebyśmy byliśmy szczęśliwi żeby w następnym roku powiedzieć wesołych świąt. I ja też dołączam do tych życzeń. Życzę wszystkiego najlepszego, którzy właśnie teraz obchodzą Wielkanoc. I teraz też piosenka ze Słowacji Stefan Sztec. Tam również wspólnoty grecko-katolickie obchodzą Wielkanoc w tym czasie. Bechi solo veico, Nazuri że mam... Przeniesiemy się teraz do Wilna, by sprawdzić jak się świętuje Wielkanoc na Wileńszczyźnie. Jak spędza się ten czas na Litwie? O tym nasz korespondent Kamil Zalewski. Okres Wielkanocy na Wileńszczyźnie zawsze kojarzy się najpierw z wileńskimi palmami. Są one unikatowe. Kilka lat temu zostały wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego Litwy. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku trafią na listę UNESCO. Wyplataniem palm zajmują się palmiarki spod Wilna, zazwyczaj Polki. Mówi jedna z nich Janina Norkunienie. Te palimki autentyczne, które pochodzą z tych składników, z bazie wierzbowe, z brzuskie i z jolowczyka, no to to jest te autentyczne. Palma wieleńska posiada patyczek, posiada swój kształt odpowiedni, to znaczy swoją technikę wicja, no oczywiście samo proporcje, jak mówimy, że nasze kształt to idą o to, że pierwsze te właśnie rózeczkowe palemki, które odpowiadają tej prawdziwej, autentycznej galonce właśnie w bazie wierzbowych, później serduszka, ruszczycówki, czyli palmy walkowe, czyli tkany, no i wszystkie inne kształty, które no, rozwijają się z biegiem czasu, z biegiem w ogóle z, wszystko, jak zmienia się świat, zmieniają się i poglądy, i, i same kształty, no i kolorystyka oczywiście. Prawdziwa palma musi być powita na patyczkę, bo ona ma swoją symbolikę, swoje przeznaczenie i po tych nazywają się wileńska palma. Figuruje palma wileńska od dawna w życiu kulturalnym i sakralnym. Dawniej na wileńszczyźnie wierzono, że poświęcona w niedzielę palmową palma ma cudowną moc, może chronić dom przed wszelkimi nieszczęściami, Pożarem czy uderzeniem pioruna. W Wielką Sobotę, podobnie jak w Polsce, święci się pokarmy. A co wchodzi w skład takiej wileńskiej święconki? Mówi Edward Kiezik z Polskiego Teatru Studio w Wilnie. Święconka jest tradycyjna. Chleb, zresztą czarny, kiełbasa, gotowany boczek koniecznie, no to tak przynajmniej u nas w rodzinie. No i jajka, no to i tyle jakby. Na stole muszą się znaleźć różnego rodzaju mięsa, a także sałatki. Jedną z najpopularniejszych jest sałatka nazywana domową, czyli ta sama, którą w Polsce nazywamy sałatką jarzynową. Na Litwie raczej nikt się nie spiera o to, który majonez jest lepszy. Natomiast wśród wileńskich obyczajów wielkanocnych zachowały się takie zabawy jak na przykład kaczanie jajek. Przewodniczka Alicja Romejko mówiła mi, że czasem o kaczaniu jaj opowiada turysty z Polski. Te nasze piękne, kolorowe jajeczka, pisanki, tacza się, kacza się z takiej deski i to najczęściej robią dorośli dzieci i e, najczęściej dorośli dają dzieciom też pieniążki. No, czyli to jest taki też sposób na zarabianie pieniędzy Wielkanocny W wielu domach rozgrywana jest też bitwa na jajka. My staramy się robić takie zwykle proste, pospolite dania w pamięci o naszych rodzicach, czy tam dziadkach i jeszcze jest taki fajny m, u nas taki moment, kiedy kiedy my bierzemy jajka i bijemy się po prostu tymi jajkami. Czyli bitwa na jajka, czyli kto ma mocniejszy? <laughs> Najczęściej to też dorośli z dziećmi. Dodaje Alicja Romejko. Są też bardzo mało znane obyczaje, takie jak w domu rodzinnym dziennikarki Honoraty Adamowicz. Kiedy idziemy poświęcić święconkę, zawsze wkładamy do koszyka kilka pisanek, które później oddajemy ubogim. Mama mówi, że to uczy pamiętać o innych i uczy dzielić się z innymi. Moi rodzice mają też taką własną, wyjątkową tradycję, o której mało kto wie. Zbierają skorupy poświęconych jajkach i następnego dnia rozsypują je przed wejściem do domu. Wierzą, że to chroni dom i rodzinę przed złodziejami i złymi ludźmi. Podczas śmigusa dyngusa na Litwie można uniknąć oblania wodą, gdyż zwyczaj ten znany jest tylko wśród wileńskich Polaków, ale rzadko jest praktykowany. Ja każdego roku sobie obiecuję, że kogoś faktycznie wstanę wcześniej rano i bleję wodą, ale szczerze mówiąc zapominam każdego roku to robić. U mnie wszyscy w rodzinie mają tak, że wszyscy zapominają. No chyba jakoś nie wiem, jak 10 lat temu e, jedyny tata przypomniał sobie, no to przyszedł i mnie oblał wodą. No to nie powiedziałbym, że byłam bardzo zadowolona, nie, bo wczesny ranek... Jakoś tam ósme, dziewiąta i tata przychodzi z kubkiem wodą i mnie oblewa. No to takie no, <śmiech> słabe. Mówiła mi Aneta Kurowska z portalu Made in Vilnius. Mimo to na Litwie poniedziałek wielkanocny jest dniem wolnym od pracy. Kamil Zalewski i jego rozmówcy opowiadali, jak w Wilnie i na Wileńszczyźnie obchodzą Wielkanoc. A teraz laleka i pieśń z Łamkowszczyzny Róża. Pierwszy polskiego radia. A teraz w audycji na Pograniczach zajrzymy na Łotwę. Dorota Janiszewska-Jakubiak, historyczka sztuki, badaczka polskiego dziedzictwa kulturowego z zagranicą, miłośniczka tradycji i kultury łotewskiej. Od wielu lat poznaje ten kraj, kulturę i zwyczaje, w tym wielkanocne. Jak na Łotwie wyglądają święta wielkanocne, jak tam witają wiosnę? Opowiada Dorota Janiszewska-Jakubiak. Dla Łotyży ten czas prześlenia wiosennego, celebrowania wiosny, światła, dłuższego dnia, to jest coś, co jest bardzo mocno związane z łotewskim folklorem, z łotewską kulturą. To też bardzo silnie wiąże się z tradycją pieśni. Tutaj trzeba przypomnieć, że ta tradycja pieśni i tańca to jest coś, co jest niesłychanie na Łotwie ważne. Przypomnę, że tradycyjny festiwal pieśni i tańca, który co pięć lat odbywa się w Rydze, wpisany jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to no, pewnego rodzaju fenomen, ponieważ to jest przede wszystkim zawsze inicjatywa oddolna, jeśli można tak powiedzieć. Tutaj największe znaczenie mają przede wszystkim amatorskie zespoły, które w różnych częściach Łotwy i w mniejszych i w większych miejscowościach bardzo pielęgnują właśnie tradycje związane ze śpiewem, z tańcem, a przy okazji też oczywiście z różnymi zwyczajami i tradycjami. I jak to w okresie wiosennym jest dużo takich właśnie tradycji związanych z przygotowywaniem się już do tego czasu letniego, czyli przy przygotowywania się na przykład do zasiewów, porządkowania domów po zimie, porządkowania obejścia, różne takie tradycje, przesądy związane z, na przykład z wypędzaniem węży, odstraszaniem jakichś dzikich zwierząt albo na przykład tak jak wielkanocny zwyczaj związany z przeganianiem ptactwa, żeby nie wyjadało ziarna przeznaczonego na zasiewy. No to wszystko trochę nam się tak przeplotło ze zwyczajami wielkanocnymi, które właśnie łączą się z tą tradycją, jeszcze na pewno pogańską. A czy jest coś takiego namacalnego? No, na przykład jak tutaj w Polsce chociażby, czy na przykład w Ukrainie no, są na przykład pisanki albo wypiekanie specjalnego chleba tak, obrzędowego, które tak tutaj mam na myśli paski, czy tam inaczej jeszcze nazywane babki, czy coś takiego jest na Łotwie? Zdecydowanie tak. Tych zwyczajów wielkanocnych jest całkiem sporo. Z takich tych zwyczajów powiedzmy mniej kościelnych, jeśli tak można powiedzieć, to na pewno taką bardzo efektownym zwyczajem, są huśtawki, które są ustawiane specjalnie w okresie Wielkiej Nocy. Po raz pierwszy taka huśtawka jest rozbujana w momencie, kiedy słońce wschodzi w Wielki Dzień, bo nazwa Wielkanocy, Lil z Wielkie Dni, to jest właśnie też taka nazwa, która też w innych językach przecież funkcjonuje. To jest ten też taki moment powitania dnia słońca, powitania światła i oczywiście moment, kiedy objawia się Chrystus Zbawiciel. I ten moment rozbujania tych huśtawek, no to jest ten taki pierwszy ważny moment zwyczaju wielkanocnego. Huśtawki są ogromne. To Gdzie one są, hu... są ustawiane? Gde huśtawki są ustawiane w różnych miejscach tak naprawdę. Gdzieś zwykle w otoczeniu albo świątyń, albo na jakichś placach. Zawsze też w Rydze w okresie świątecznym, właśnie w okresie Wielkiej Nocy, kiedy są takie specjalne spotkania organizowane na mieście, kiedy występują różne zespoły, są przypominane różne obyczaje, też ustawiane są te wielkie huśtawki. I ten moment właśnie rozbujania tych huśtawek to jest ten taki właśnie moment trochę też inicjujący obchody Święta Wielkiej Nocy. Wygląda to niesłychanie efektownie. Kiedyś czytając o tym zwyczaju też znalazłam informację, że również na te w terenie Polski takie duże huśtawki kiedyś były ustawiane. Spotkałam się na przykład z informacją, że w okolicach Heuma chociażby, czyli we wschodniej Polsce był taki zwyczaj ustawiania tych i rozbujania tych wielkich, wielkich huśtawek. Dzisiaj chyba już ta tradycja zanikła. Ja się przynajmniej z tym nie spotkałam, żeby poza skansenami gdzieś ten zwyczaj był przypominany, ale na Łotwie jest to tradycja bardzo żywa. I tak jak zresztą przed naszym spotkaniem sprawdziłam, jak się szykują w Rydze do obchodów, no to oczywiście w parku w okolicach Placu Zwycięstwa, w Parku Zwycięstwa wielkie huśtawki będą, będą ustawione, a symbolizują one też właśnie to wydłużenie dnia, to kołysanie, no to też jest taki moment, kiedy myślimy o przyszłości, o tym, że wszystko nam się zacznie dobrze układać. I to jest też, jak się człowiek porządnie rozbuja, no to też podobno ma to służyć odstraszaniu komarów. Trochę się nie dziwię, bo Łotwa rzeczywiście w pewnych momentach bywa uciążliwa, jeśli chodzi o komary, ale podobno właśnie to huśtanie ma też odstraszać komary, także trzeba się dobrze rozbujać. Temu towarzyszą oczywiście obrzędowe różne pieśni, Również taki zwyczaj obdarowywania się na przykład drobnymi prezentami. Również obdarowywania się jajkami. A jeśli chodzi o pisanki, to pisanki są trochę inne niż te, do których my jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce czy choćby w Ukrainie. Bo z reguły to są jajka, które są barwione po prostu na różne kolory przy pomocy tradycyjnych roślinnych barwników, takich jak chociażby cebula czy buraki. W ostatnich czasach to też kurkuma na przykład bardzo często służy do barwienia jajek, ale też czas czasami są owijane w kawałeczek tkaniny, do której jeszcze wkładane są na przykład liście albo kwiatki, tak żeby w trakcie barwienia ten taki naturalny znak tego kwiatka czy listka odbił się na pisance. Chociaż też przez to, że, że jest to wymieszanie kultur i napływ ludności z różnych terenów dawnego Związku Sowieckiego, to też takie tradycyjne pisanki, do których powiedzmy my tu bardziej w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni, też już zaczęły się, zaczęły się pojawiać. No niemniej jednak jednak te tradycyjne to raczej są właśnie po prostu jajka barwione na różne kolory. I też jest taki zwyczaj na przykład stukania się takimi jajkami wygrywa to, które nie pęknie. I są jeszcze oczywiście takie obyczaje, które też w Polsce możemy spotkać, związane na przykład z Niedzielą Palmową, czyli bicie się baziami, bicie się takimi palemkami tradycyjnymi. I to jest taki zwyczaj na Łotwie, który ma zapewnić zdrowie. Czyli ta, podczas tego bicia baziami ma wyjść z delikwenta choroba, ma być ten człowiek zdrowy. I ja pamiętam to jeszcze z dzieciństwa, taki zwyczaj, chociaż żeby tutaj na Mazowszu właśnie w Niedzielę Palmową tego obijania się witkami i też pamiętam jak przyjaciółka mojej babci zawsze kazała nam w Niedzielę Palmową, którą często spędzaliśmy właśnie w Kampinosie tutaj niedaleko pod Warszawą, musieliśmy przełknąć jednego takiego koćka z bazi, żeby to nam zapewniło zdrowie, żebyśmy nie byli korzy w całym roku. Do rozmowy z Dorotą Janiszewską, Jakubiak i do tradycji łotewskich wrócimy za chwilę, a teraz jeden z najbardziej znanych folkowych zespołów z Łotwy Auli. – Auli. Chodzi o jakieś wiosenne pieśni, bo wydaje mi się, że każde z tych świąt na, na Łotwie, ono ma wymiar też i jakoś odzwierciedla się w tej kulturze muzycznej, tradycyjnej kulturze muzycznej. Czy pani z czymś się takim tam spotkała? To znaczy zawsze przy okazji świąt, czy to będzie Wielkanoc, czy też będą inne święta, zawsze są jakieś tradycyjne, obrzędowe pieśni. To są takie pieśni w przypadku Wielkanocy bardzo często odnoszące się do słońca, do zdrowia, czy w ogóle do wiosny, do budzącego się na nowo życia. I te pieśni rzeczywiście się pojawiają obok tych oczywiście tradycyjnych pieśni związanych z kościelnymi obchodami. Też pamiętajmy, że Łotwa to też są różne wyznania chrześcijańskie, bo to są i rzymscy katolicy, chociażby w Ładgali, gdzie jest ich całkiem sporo. Spora grupa katolików jest też na przykład w Rydze. Ale to są też wyznawcy prawosławia. No i oczywiście kościoły protestanckie, które są też takim bardzo mocnym żywiołem, jeśli chodzi o, o te struktury religijne. Stąd też takim ważnym momentem i też momentem często ekumenicznych modlitw jest na przykład Wielki Piątek. W tym roku, tak jak zresztą w latach ubiegłych, ekumeniczna droga Krzyżowa w Wielki Piątek. Wspomniała Pani na początku rozmowy, że właśnie Łotysze są bardzo przywiązane do tej swojej kultury i to między innymi też widać po tym festiwalu pieśni i tańca, który odbywa się raz na pięć lat, tak chodzisz? Tak, raz, raz na pięć na cztery, lat, tak. chociaż w międzyczasie tych mniejszych festiwali, spotkań, przy okazji których są różne pieśni i tańce wykonywane jest naprawdę bardzo dużo na Łotwie. No właśnie, z czym to jest związane? Dlaczego hmm. to tak bardzo ważne? Jest. Czy to jest związane też z transformacjami, czy to jest związane też z represjami różnymi w czasie komunistycznym? Jak to jest? Myślę, że Łotyszom też chyba z racji na jednak dużą odrębność językową, to jest ten chyba też przypadek, który zachodzi na Litwie i w Estonii, w ogóle kraje bałtyckie właśnie przez swoją odrębność językową, chyba o w większym stopniu zachowały swoją kulturę związaną z właśnie z mniejszymi ośrodkami, z mniejszymi miejscowościami. I to na Łotwie jest bardzo mocno pielęgnowane, zwłaszcza po tym, jak Łotwa ponownie stała się niepodległym państwem. Ale nawet ta tradycja pieśni i tańca była też, chociaż w mocno ograniczonym stopniu, kultywowana w czasach władzy sowieckiej. To się jakoś udawało Łotyszom. Natomiast też bardzo są na szeroką skalę zakrojone badania poświęcone właśnie kulturze, folklorowi. Przechowywane są pieczołowicie bardzo materiały związane z działalnością etnografów, etnologów, którzy zbierali chociażby dajny, zbierali pieśni, starali się zachować muzykę. I to rzeczywiście na Łotwie jest bardzo mocno zauważalne. To się też przekłada na takie kwestie jak chociażby tradycyjny strój, to są też takie elementy jak rzemiosło artystyczne, tkactwo, ceramika, ozdoby, biżuteria. To jeżeli ktoś z Państwa wybierze się na Łotwę, to na pewno warto zajrzeć do skansenu, chociażby w Rydze. Ale warto też nawet zaglądać do... Sklepów etnograficznych, które też yy, znajdują się chociażby w Rydze, w których można zobaczyć bogactwo rękodzieła i rzemiosła artystycznego łotewskiego. I te wzory do dnia dzisiejszego są mocno pielęgnowane, i to też widać w twórczości artystów współczesnych, bo na, chociażby etnofolk, muzyka czerpiąca z tradycyjnych źródeł, to jest niesłychanie ważny element współczesnej łotewskiej muzyki. I poważny, i tej mniej poważny. A jestem ciekawa, czy pani była w trakcie tego festiwalu? lub pieśni i tańca. Jak to wygląda faktycznie? No powiem szczerze, że to jest niesamowita impreza, bo to jest impreza, która odbywa się w Rydze przez tydzień. Ten dzień fidałowy to jest w ogóle święto narodowe i dzień wolny od pracy. I to odbywa się w taki sposób, że przez ten tydzień przed koncertem finałowym właściwie w całej Rydze wszędzie są mniejsze, większe sceny, miejsca, gdzie występują... Przede wszystkim właśnie te amatorskie zespoły z całej Łotwy też przyjeżdżają zespoły spoza, spoza granic Łotwy. Natomiast taką niesamowitą kulminacją jest koncert, który odbywa się na terenie Parku Ryskiego i tam wtedy jest specjalnie zaprojektowana na ten dzień choreografia, gdzie występują zespoły. Śpiewa się pieśni churalne, śpiewa się pieśni, które są bardzo głęboko zakorzenione w tradycji łotewskiej, ale też takie pieśni, które powstały w czasach już bardziej nam współczesnych. Naprawdę robi to niezwykłe wrażenie, bo ta ogromna liczba osób, które też ubrane są w tradycyjne stroje i które prezentują folklor związany czasami naprawdę z maleńkimi środkami na terenie Łotwy, bo też pamiętajmy Łotwa nie jest krajem bardzo gęsto zaludnionym i, i to jest kraj, no, który też nie posiada jakiejś ogromnej liczby ludności, bo przecież to jest liczba ludności nie przekraczająca dwóch milionów. Więc to też o tym trzeba pamiętać i, i oddać honor Łotyszom, że tak potrafili zachować tą kulturę i ten właśnie folklor, a sam ten festiwal i ta tradycja wykonywania i pieśni chóralnych i tego typu spotkań, to jest tradycja sięgająca już lat 70. wieku XIX i to jest tradycja zresztą nie tylko na Łotwie, ale też i na Litwie i w Estonii yy, yy, bardzo silna. W każdym razie bardzo polecam. Ostatni festiwal był w 2023 roku, jeśli dobrze pamiętam i yy, no, myślę, że warto poczekać te, te już niewiele lat i wybrać się do Rygi właśnie wtedy, kiedy będzie ten koncert. Od razu uprzedzam, że zdobycie biletów na koncert finałowy, to jest coś, o co trzeba zadbać bardzo wcześnie, bo się rozchodzą błyskawicznie. Czego Łotysze sobie życzą na Wielkanoc? Zawsze sobie życzą zdrowia. Tak naprawdę życzą sobie tego wszystkiego, czego my wszyscy sobie w czasie Wielkanocy życzymy. Spotykają się też tradycyjnie przy wielkanocnych stołach, przy swoich tradycyjnych różnych potrawach. Też oczywiście, tak jak i w Polsce, są święcone pokarmy. Też jest ta tradycja związana z symboliką takiego pożywienia, jak chociażby jajka, bardzo silna. Też oczywiście są różne tradycyjne dania, które się pojawiają i które część z nich trafia oczywiście do święconki, w której musi być chleb, musi być jajko, musi być sól. Mięso też często jest woda wkładana do święconki. Często też w święconkach na Łotwie znajdziemy na przykład kulicz, czyli taką tradycyjną, bardziej związaną może z kulturą prawosławia babkę drożdżową, ale też to się akurat bardzo przyjęło na terenie Łotwy i rzeczywiście w święconkach bardzo często właśnie kulicz się pojawia. No a potem cóż, jemy święconkę, jemy też oczywiście takie danie jak pascha, które również bardzo na terenie Łotwy jest popularne i jest no niezwykle smacznym rodzajem deseru. Ja jestem wielką entuzjastką paschy, którą przecież też i w Polsce jadamy, i w Ukrainie, i na Białorusi, ale też właśnie na Łotwie jest bardzo popularna. I jest oczywiście wiele takich dań, które wiążą się z tą tradycją kulinarną, związaną już bezpośrednio z kuchnią łotewską, która też jest tak, taką tak naprawdę bardzo taką silną mieszanką różnych kultur. No ale musi być groch, czy zupa grochowa, czy groch szary przygotowywany razem z bekonem. Tak jak wspomniałam, te tradycyjne różne ciasta. Oczywiście pojawią się śledzie, na pewno się pojawią pierogi. Pojawią się w ogóle ryby pieczone czy wędzone. Więc ten stół aż może tak bardzo nie będzie się różnił jak, jak ten stół wielkanocny i równie pięknie będzie przystrojony jak w Polsce czy, czy w innych krajach tutaj w dawnej Rzeczypospolitej, bo, bo ta tradycja wielkanocna jest jednak tradycją bardzo silną we wszystkich tych państwach. A potem po stole na huśtawki. Na postole na huśtawki, bo huśtawki stoją tylko przez Wielkanoc i co najwyżej przez pierwszy tydzień Wielkanocy. Potem te wielkie huśtawki są demontowane i są palone. Bo huśtawka nie może stać dłużej niż tydzień po Wielkanocy, bo różne diobły i czarownice mogłyby się za niej huśtać. No i niestety to tylko ten tydzień wielkanocny, kiedy możemy z dobrodziejstwa huśtawki skorzystać. Dorota Janiszewska-Jakubiak opowiadała o tradycjach wielkanocnych na Łotwie, a na dziś ja już bardzo dziękuję i życzę wszystkim Państwu wesołych, dobrych świąt. Do usłyszenia. Mariana Krill.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 Autopromocja. Jedynka. To jest radio. Reklama.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 9 kwietnia w katowickim spotku bilety na e-bilet. Polecają Teuron, TVN oraz Polskie Radio, Program Pierwszy. Reklama Ogłoszenie społeczne W radiu często się mówi o podróżach, a ja opowiem Państwu o powrotach. Proszę Państwa, wylądowaliśmy w Warszawie. Bo gdy wracam z jakiegoś kraju, to naprawdę zaczynam doceniać Polskę. To jak dbamy o siebie i innych, ten nasz wolontariat. Oczywiście to nie dzieje się samo, dlatego wspieraj z nami demokrację i równe prawa w Polsce. Olga Bołądź Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Kuba Hanak, zapraszam na wiadomości drogowe. Sytuacja nie zmieniła się od ostatniego serwisu i nie mamy żadnych, absolutnie żadnych utrudnień na polskich drogach. Mówimy o tych krajowych, autostradach i drogach ekspresowych, bo tutaj mamy informacje najszybciej. Zakończyły się utrudnienia na A1. Tutaj przejedziemy pomiędzy Kamieńskiem a Piotrkowem Trybunalskim w stronę Gdańska, oczywiście bez żadnych problemów. Ale przypomnę, po zderzeniu dwóch samochodów mieliśmy blokada jednego pasa. Na S5 też już przejedziemy bez problemów pomiędzy Święciechową a Śmiglem. Tutaj samochód uderzył w bariery. Mogą występować jeszcze drobne problemy, natomiast droga jest przejezdna. Na S3 skończyły się utrudnienia pomiędzy Bolkowem a Kamienną Górą. Tutaj przypomnijmy, niestety jedna osoba w wypadku została ranna. Nie ma już utrudnień, więc pojedziemy bez kłopotu. Nie ma też utrudnień na A2, nie ma utrudnień na autostradzie A4. Występują tylko drobne spowolnienia w okolicach robót drogowych, w okolicach Chrzanowa pomiędzy Krakowem a Chrzanowem. Ale przypomnijmy, że mocno dzisiaj powieje wiatr. Najgorzej będzie na północy, bo tutaj aż do 65 km w porywach może namawiać, a więc zwracajmy uwagę na ten boczny wiatr, szczególnie jadąc dużym samochodem.